Opowieść o słońcu, księżycu i kogucie. Baśń indyjska. W dalekim kraju, nad brzegiem świętej rzeki Ganges, żył kogut o złotych i srebrnych piórach które lśniły niezwykłym blaskiem, gdy padały na nie promienie słoneczne. Każdego ranka, kiedy na niebie pojawiało się słońce, ptak zrywał się i, wypinając dumnie pierś, piał w jego stronę najgłośniej jak potrafił. Zakari, zakari, co w języku indyjskim oznaczało bracie mój, bądź pozdrowiony. Zapytacie zaraz, jak to możliwe, że kogut i słońce to bracia? Posłuchajcie więc, co mówi święty Ganges. W niebiańskim pałacu mieszkało kiedyś trzech braci. Słońce, księżyc i kogut. Żyli w wielkiej miłości i przyjaźni, aż do dnia, w którym słońce postanowiło wybrać się na wędrówkę po niebie. Kiedy dwaj bracia zostali sami, Zaraz pojawiły się między nimi kłótnie i wzajemne skargi. Kogut czuł się bardzo urażony, bo brat rozkazywał mu i wymyślał nowe obowiązki. Raz kazał mu paść trzody w niebiańskiej dżungli, innym razem budzić ludzi na ziemi. W końcu kłótnie stały się tak wielkie i zaciekłe, że pewnego dnia księżyc strącił w gniewie koguta na ziemię. Kiedy słońce wróciło do pałacu i usłyszało, co się wydarzyło w czasie jego nieobecności, bardzo się zasmuciło. Nie chciało dłużej mieszkać z księżycem pod jednym dachem. Bracie mój, skoro nie potrafiłeś żyć w zgodzie z naszym bratem, musimy się rozejść, powiedziało smutno słońcem. Od tej pory ty będziesz panem nocy, a ja będę królował za dnia. Odtąd, kiedy słońce wyrusza na wędrówkę po niebie, kogut budzi się na ziemi i wita swojego brata radosnym wołaniem KOKURYKU! kokorko! Ale kiedy słońce zachodzi za horyzont, a na niebie ukazuje się chmurne oblicze księżyca, wówczas kogut stroszy piórka i chowa się w swoim bambusowym gnieździe, by nie oglądać brata, który tak źle z nim postąpił.